Zaczynamy. Przedział rozmów. Dzień dobry. Dzień dobry. Jezu, ale mnie pan przestraszył. Na co znowu się będzie działo? Tuż pan wie? Nie, ale co? Bo no, co się będzie działo? Yy, na co się będzie działo? No jednak pan nie wie. Ale co? O Jezu. No nie wie pan co się będzie działo? Yy, no nie. A, to zmienia po to Bo jest taki delikatny problem, prawda? I to jest problem w składzie sześcioosobowym. No to co pan właśnie na myśli? No wie pan, widziałem wycieczkę Głuchoniemych na peronie. co Głuchi, nie wiem, wie pan. No. Mhm. no i ta z drugiego wagonu mi mówiła, że, że podsłuchała ich rozmowy i oni będą jechać tutaj w pociągu. A, a na co oni tak jadą? Proszę pana, jakiś panel dyskusyjny, coś takiego. No to muszą być bardzo e, wygadani głuchoniemi. A o czym ten panel ma być? To jest panel... I to jest panel słoneczny, nie? Pan tam woda, Dzień dobry prom, tam, państwu, dzień dobry. Dotacje... witamy w naszym przedziale. Gdzie do głuchoniemy, Gano? To głucho niemy? To... Głucho -Niemy. <grym> faktycznie, to jest. Ale. A myślałeś, że niewidomi? Nie, nie, bo zapadła niezręczna cisza. Taka. A to głucho głuchoniemi, to już jestem pewien. No, ale patrz, ten facet coś do ciebie, ten macha łapami. Macha, faktycznie macha. Co, co to znaczy? No to chyba język migowy jest. A migowy, faktycznie, patrz pan, no, jak fajnie. No migocze tam do ciebie, coś chce od ciebie. Chyba żebyś się ten z nim na, na fotele zamienił. No gdzie ja mu to ustrojstwo wykręcę, tu śruby zardzewiałe. Nie, on, on chyba chce, żebyś pan się z, z nim zamienił w sensie na miejsca, żebyście się przeszedlił. No gdzie no teraz pełen przedział tych niemych ja się będę musiał... Teraz zamieniać na te miejsca kół. Bo widzi pan, jeszcze coś nadepnąłem i piszczy. Piszczy, proszę pana. Ciebie miejsca tutaj nie ma. Już. A widzi pan, czyli jak, jak się dobrze nadepnie, to piszczy. No jednak nie są tacy głuchoniemi do końca. No to tak, sobie wygadani, no jak na ten panel jadą. No widzi pan, nie dość, że że, ten, że, że tam ci się poprzesiadali z tymi głuchonieniami, z głuchoniemi To jeszcze teraz nas męczą żebyśmy my się przesiadali. Nie pan. O, widzi Pan, od Pana też jakiś jeden tam macha. No fak... Kurde, no to muszę się zamienić. Ale to nawet dobrze, bo twarde siedzenie to jest. To, to, to na którym siedzę. Więc hop! No to się zamieni. Na jedną nóżkę... Znowu nadepnąłem, Jezu! O, jest. Wie Pan co? Ale ja nie mogę tu siedzieć. Jak ja, ja bym się może z panem zamienił. No bo jak ten Rudy usiądzie obok tego czarnego to ten wysoki potem nie może obo, obo, osiadać obok tego, z tymi młodościami bo tamten musi siedzieć przedem do kierunku jazdy. Ale... Ale wie pan co, już dałby pan spokój, no. z, z drugiej strony, jak ten go rudego posadzimy obok niskiego, to ten gruby nie może siedzieć przy oknie i w ogóle. Wie pan co... Ale zresztą, chyba już wszyscy im odpowiadają. Czy wszystkim odpowiadają miejsca? Nie, ale wie pan co, coś, nie, coś mi tu nie gra. Wie Chyba jak te ten, ten, wagony się zmieniały i do innej lokomotywy nas podpięli, bo się kierunek jazdy zmienił. To ja już proszę pana nic nie rozumiem. Panowie, nie przekrzykujcie się, bo ja już nic nie rozumiem w tej kłótni waszej. Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki.